Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji. Antywirus po tej stronie 9 sierpnia 2022 roku i Zezowaty Zoro, gospodarz po drugiej. 9 to już wszystko, kurde, tak szybko czas biegnie? Ja Popatrzcie, co ja się sprawdzę, Bo to dopiero co był 8, ja dopiero się. Na 8 się zatrzymałem. to już. O, 9. A, panie, to już wiem, dlaczego się zegar zatrzymał, bo była. Eksplozja pierwszej bomby atomowej. Hmm. Tak, w Nagasaki. To ta rocznica, to wiesz... To ta rocznica. E, IMP zatrzymał mi wszystkie zegary, no i trudno. I czas stanął w miejscu. Takie rocznice świętujemy. Znaczy wspominamy. wspominamy. Co dalej? No i co dalej? No i co dalej? No dzisiaj będzie audycja, y, którą y, podsunął nam jeden ze słuchaczy pisemnie w postaci maila, to zoro ten temat zapoda. Natomiast ja tutaj muszę taką klauzulę zaznaczyć, taką jak przy tego typu audycjach jest, że wszelkie decyzje inwestycyjne każdy ze słuchaczy podejmuje na własny koszt i ryzyko, w ogóle słucha tego na własne ryzyko, bo to przy dłuższym słuchaniu może powodować nieodwracalne zmiany nawet w mózgu w pewnych zakresach. No i tutaj właściwie szereg takich klauzul można by jeszcze dopinać. Myślę, że prawnicy mieliby tutaj szereg pomysłów. Natomiast reprezentujemy wyłącznie własne interesy, działamy we własnym interesie. Pracujemy dla siebie osobiście lub dla siebie nawzajem, dlatego wszelkie rzeczy, drogie, drogi słuchaczu, musisz przemyśleć sobie, rozważyć w kategoriach i krótkoterminowych i długoterminowych, ponieważ one mogą się wiązać z podejmowaniem decyzji życiowych i to czasem bardzo poważnych, daleko idących, w wielu przypadkach trudno odwracalnych. No tak, a pytania padły zasadnicze, że tak jak przed potopem, no co zrobić, co spakować na arkę i dokąd uciekać, czy do lasu, czy na wieś, czy może w ogóle za granicę z całą rodziną, prawda, spakowawszy szybko cały spieniężony, upłynniony dobytek, no, no ostre pytania, no I od razu może na wstępie odpowiem generalnie, bo to padło na koniec, ale ja zasadniczo odpowiem na tę rozterkę podstawową. Czy ja się wybieram na Karaiby, czy tam do Ameryki Południowej, bo tam podobno jest najbezpieczniej teraz. To przyszłościowo południowa półkula to nie powinna być objęta tym ewentualnym konfliktem nuklearnym i tak dalej. To wszystko prawda. Ja się z tym zgadzam, ja to znam i rozważałem to perspektywicznie, że tak powiem, na podstawie postępujących zmian doktryn wojennych, poszczególnych mocarstw i doszedłem do takiego praktycznego wniosku, że chyba jestem mimo wszystko już za stary na to, żeby skakać po świecie bez sensu. Jak przyjdzie wojna, no to trudno, to zbombardują to i owo. A jak atomowa, no to, to się będę krócej męczył. No i w końcu ten świat duchowy, który wiem, że istnieje realnie yy, i on jest tym wiodącym no to po prostu przyjdzie po krótszych mękach, więc po co się przed tym bronić na siłę i nadmiernie nadwrężać. Jak przyjdzie, to będzie załatwione i nie będę już cierpiał. Tak podchodzę do tego, a moje miejsce jest tutaj i chyba, chyba nie dam się wykurzyć, ani przeżyliśmy hitlerowców, przeżyliśmy ormowców, przeżyjemy pisowców. I, I putinowców, i wszystkich innych, po prostu będąc tu, gdzie jesteśmy. No bo na tym polega chyba obrona naszej godności ludzkiej. Jeżeli tego nie jesteśmy w stanie zrobić, no to chyba zasłużyliśmy na to, aby zginąć. Tak? No to taka taka wizja historyczna mam wrażenie, że do niej nie dojdzie mimo wszystko się obronimy i zostaniemy może pokiereszowani ale będziemy żyli dalej trochę biedni, ale u siebie no i takiego jesteśmy z, zdania grupowego tutaj bo skonsultowałem to z otoczeniem i podobnie myślą więc, hmm, więc nie będę uciekał do Ameryki Południowej ja zaznaczę, że jestem dokładnie tego samego zdania Yy, aczkolwiek już szczegóły techniczne zależą bezwzględnie od yy, stylu życia, konstrukcji osobowości, yy, no i tego, czego człowiek yy, w życiu pragnie. Jedni pragną wielkiego ruchu, yy, dużego zamętu, yy, osiągnięć, postępu, kariery, podróży. Inni znowu odwrotnie, spokoju, yy, jakiejś małej grządki przy domu. Czy, czy zwierzątek, kotka, pieska i tak dalej. Ławeczki, na której można usiąść sobie z herbatą wieczorem, czy wczesnym rankiem z kawą. Także tutaj nie istnieją jednoznaczne odpowiedzi, ponieważ to jest pytanie o sens życia i o kształt, o wyobrażenie pojęcia szczęścia w życiu. To jest dosyć szeroka sprawa. Także każdy będzie musiał przeprowadzić tego typu analizę osobiście. Niemniej jednak istnieją bardzo ścisłe wytyczne co do miejsc, gdzie ryzyko w sytuacjach kryzysowych jest wysokie i gdzie można bardziej bezpiecznie spędzić trudne chwile. Myśmy już o tym wielokrotnie mówili. Ale warto to przypomnieć w, tych, w tychże okolicznościach, kiedy ta sytuacja gęstnieje no już nie z miesiąca na miesiąc, nie z tygodnia na tydzień, lecz z dnia na dzień i z godziny na godzinę. Bo w, podczas weekendu, nie wiem czy wszyscy zarejestrowali z naszych słuchaczy, że odbyła się ciekawa liczba, 66 godzinna e, wojna w gazie. Tak, to jedna z zapowiedzi dalszych, dalszej eskalacji, która jest tam nieuchronna. No, no, no, będzie się działo. Ja tu może zapodam jeszcze takie hasło przewodnie naszego kolegi, który dokładnie przed godziną napisał, że no, odmeldowuje się i tak dalej, jadę palić, palić, ruchać i muzyki słuchać. No, musisz się odstresować. No, może to jest metoda i to nie, pewnie dla niektórych godna polecenia. Je, jeden ze sposobów, tak powiem, odstresowania się przed dużym e, uderzeniem wynika z jego harmonogramu, że świat jeszcze teraz się nie skończy, przynajmniej przez najbliższe dwa tygodnie, a jak powróci też będzie tak znieczulony, że, że przyjmie to z godnością. <śmianie> <śmianie> tak, to, tak to widać, że tak powiem z, tego, z jego oglądu, a jest dosyć dobrze poinformowany, więc, no więc w sierpniu chyba świat się nie skończy z tego wynika. Wiem, wiem dokładnie o kogo chodzi, bo również czytałem ten zapis. Trzeba tutaj podkreślić, że analitycy prognostyczni i strategiczni. Myślę, że u nas bardziej ta kwestia prognostyczna dominuje, bo to jest ciekawsze. No żyją w dosyć dużym stresie, trzeba przyznać. Co się może odbijać na, na różnego typu tutaj potrzebach resetu. Także Klaus Schwab to nie tylko jest jedynym pomysłodawcą takiego zjawiska, ale także istnieją Zwykłe osobiste potrzeby oderwania się od takiej masy i natłoku informacji. No tak, no ile można żyć w tym, w tym napięciu. <śmiech> Także, no to ja rozumiem i no, doświadczam i no i cóż, no. Jestem, y, y, jestem współ, współuczestnikiem w, tego koszmaru po prostu. Także, no to wszystko nie jest mi obce. Nihil humanów. Nihil humanum, e, jak to było? E, Nic, co ludzkie nie jest mi obce. O to czy o coś innego? Bo tych tak. sentencji było sporo. Tak. E, ta Nihil humanum, ta, to, to. E, nie errare, tylko ten e, alienare, alien, aliena esse, tak? No. Coś koło tego. Coś, z coś tam pasuje, że nic z nie jest mi obce w każdym razie? Nihil humanum alienum esse. Chyba tak to było. Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Coś, coś podobnego tutaj chyba chodzi o to. Alienum to jest obcy, tak? Wyalienowanie, wyobcowanie. Ta. No, ale to nieważne, nie jest mi to obce, więc rozumiem. I mamy podobne bóle, no i co dalej z tym zrobić? No bo złotówka jakoś taka słabo silna jest. Europa jest też taka dosyć kulejąca, już nie powiem tylko gospodarczo, ale głównie energetycznie. Dziś kolejny cios przewidywalny, bo wiceminister energii z Kijowa, co zapowiedziała. No, Orban sobie tańcuje, podpisuje nowe kontrakty, ale przecież może nastąpić techniczna awaria na Ukrainie. No i właśnie nastąpiła, bo pieniądze za tranzyt regularnie płacone przez, przez Moskwę, konkretnie przez konta. Gazprombanku na konta tych operatorów gazociągów narodowych, tutaj konkretnie ukraińskich, czyli Ukr NAFTOTrans, czy jak to tam się nazywa, jeden z oddziałów splajtowanego naftohazu z Kijowa, no po prostu nie otrzymał pieniędzy od Moskwy, która te pieniądze przelała. No i z jakichś tam technicznych powodów Pieniądze nie dotarły, w związku z tym Ukraina zatrzymała tranzyt gazu przez, yy, przepraszam, ropy naftowe, przez rurociąg y, drużba, czyli przyjaźń, nitkę południową, która zasila Orbana, Austrię, yy, no i tam pozostałe kraje południowe, głównie chodzi o Czechy i, i Węgry. No i mamy y, kolejny krok eskalacji y, konfliktu energetycznego, Rosja jako główne źródło zaopatrzenia w energię, węglowodory Europy, po prostu z własnej inicjatywy, a w większej części z powodu embarga europejskiego, tego surowca nie dostarcza i staje się go coraz mniej. No więc prognozowanie sprzed roku, że będzie kryzys energetyczny w Europie, no jest praktycznie już pewne, bo ten bilans się zwyczajnie nie domyka. I jesienią już we wrześniu pojawią się problemy, Na no, w czwartym kwartale będą one dramatyczne, jeżeli to tak, tak dalej pociągnie. Więc no, scenariusz jest chyba znany. Teraz już powoli do niego dojrzewamy, żeby go dojrzeć. No i pytanie, co robią z nim nasi politycy? Nic konkretnie, bo nie są w stanie, więc... Pozostaje stan wyjątkowy, racjonowanie energii i tak dalej. Co z tym zrobić? Co z tym to jest zrobić ciekawa jako obywatel? sprawa obymaty? właśnie, bo dzisiaj, jeżeli chodzi o rachunki za gaz, to analizowałem y, rachunek pewnego zakładu przemysłowego, który y, z wszystkimi kosztami przesyłowymi y, płacił y, złoty 56 za metr sześcienny. Zdziwiliśmy się wszyscy serdecznie, z czego to wynika. Ano, po prostu z tego, że umowa była długoterminowa i gazownia była zobowiązana dostarczać gaz po cenie sprzed trzech lat bodajże, bo to była na kilka lat umowa. Natomiast już we wrześniu zapowiedziane zostało podwyżka 650%, czyli z tego złoty 54, zł, powyżej 850, bo te opłaty przesyłowe nie były jeszcze znane. Mogło to sięgnąć nawet 9 zł za metr sześcienny, co się równoważy z, ze zmianą opłaty rzędu 32 tysiące za miesiąc na 190 parę tysięcy za miesiąc. Tylko za jedną pozycję gaz do obróbki termicznej w przemyśle spożywczym. Proszę sobie wyobrazić, jakie są konsekwencje radykalne kosztów produktu, gdzie taka jest zwyżka. No to jest razy 6. No, przeciętnie to przeciętnie... Bez... Tak, 6,5. i To jest trochę mniej, przeciętnie to jest razy 35 i e, Po tych umowach, które ostatnio e, sprzed roku i dwóch były zawierane typowo. Tak, bo to ta I... była stara bardzo umowa. Przeciętnie będzie razy 3. co samo w sobie jest tragedią, bo w tych branżach, które, dla których energia stanowi podstawę, że tak powiem, kosztów, a to jest spora, no, spora grupa tych podstawowych surowców i prefabrykatów, no to inflacja, która przystopowała latem na przystanku technicznym pod tytułem destrukcja popytu, ona się nie zatrzyma, bo surowce energetyczne będą drożały z powodu w dalszej eskalacji embarga, wojny handlowej, tych sankcji unijnych i tak dalej. To wszystko będzie dalej prowadziło do dalszej eskalacji cen. Więc mamy chwilowy przestanek, odpoczynek letni, który można wykorzystać na niekorzystną, ale w perspektywie roku, dwóch, trzech oszczędnościową i ratunkową reakcję awaryjną w postaci repozycjonowania swoich aktywów. No bo chyba nie ulega wątpliwości, że scenariusz dalszej eskalacji wojny handlowej, być może nawet kinetycznej, w naszym środowisku, otoczeniu musi prowadzić do utrzymania trendu wzrostowego paliw. W związku z tym, nawet jeżeli na tym repozycjonowaniu stracimy poważnie, to i tak obronimy swoje pozycje długoterminowe w perspektywie dwóch-trzech lat, no bo to jest rozgrywka na najbliższe kilka lat. Innymi słowy, ropa, gaz i prąd nie będą taniały w perspektywie trzech lat. Nie mają szansy, nie ma takiej możliwości, aby no, pojawił się jakiś trend spadkowy. Tutaj, no, bo nie, prąd nie może kosztować 5 zł za kilowatogodzinę. Może. Może. Kiedy rządzą wyznawcy religii globalnego oci ocipienia może kosztować. I to już widać na wykresach, widać na giełdzie w tych, tych chwilowych, oczywiście awaryjnych za zakupów na giełdzie towarowej. Ta energia do elektryczna dosięgła już takich wyżyn. Po prostu za tyle się kupuje megawattogodziny obecnie tego lata. Ja wiem, że to jest przejściowe i tak dalej. To, to, wiad, to tylko musieli się zbilansować energię i tak, to, to nie będzie trwało długo i tak dalej. No, być może tak, ale wcześniej takie rzeczy się nie zdarzały. W stosunku do y, cen najniższych sprzed kilkunastu miesięcy, sprzed może dwóch, trzech lat, to cena y, megawattogodziny na rynku hurtowym wzrosła dziesięciokrotnie. Tak, no w porywach. No w, tym, ty, ty... w porywach, oczywiście, I... to w pikach, między y, lokalnym minimum i ekstremum. Także to... Tak, jeżeli by popatrzeć na to tak y, y, y, w sensie przepływowym, czyli mediany, tak. no to będzie razy pięć. O, między 5 a sześć. No, a to i tak jest taki cios, który powala właściwie każdego zawodnika, no bo wyjdź na ring i spróbuj boksować się z człowiekiem, który waży pięć razy więcej. Re rezultat jest znany. Jeżeli chodzi jeszcze o te czynniki, które się pojawiają, to one wszystkie siebie wzajemnie stymulują. To są, Nie ma tam, że jedno rozpędza, drugie hamuje. Nie. To są czynniki, które pogarszają sytuację, wpływając na siebie nawzajem efektem domina. Niektóre bardziej, drugie mniej, bo ta elastyczność tych czynników jest e, różna. Niektóre są bardzo restrykcyjne, radykalne, inne łagodniejsze. Niemniej jednak, jeżeli istnieje tak duża akumulacja tych e, negatywnych zjawisk, no to tempo rozwałki przyspiesza. No tak, jedynym scenariuszem realnym, który może się zrealizować w gospodarce, która jest organizmem złożonym, wielopoziomowym, wzajemnie powiązanym, jest co? No jest po prostu depresja gospodarcza, depresja przemysłowa z powodu upadku liczących się gałęzi przemysłu i konsumpcji, nie mogących... Nie nie będących w stanie sprostać wyzwaniom szoku cenowego. I to się odbywa, a kumulacja tego zjawiska z powodu tarcz tak zwanych antykryzysowych, Morawieckich i innych, które się po Europie, że tak powiem, rozlazły, przyjdzie niebawem jesienią, począwszy od zaawansowanego trzeciego kwartału, od września, no a kumulacja będzie w czwartym kwartale, kiedy wszyscy się liczący zawodnicy obudzą z ręką w zamarzniętym nocniku. To jest pewne, no bo tak to się odbywa, będzie po prostu szok i depresja gospodarcza, z której wyniknie stan wyjątkowy, bo inaczej z tego nie będzie wyjścia, będą rozwiązania nadzwyczajne, czyli czyli kontrole kapitałowe re, regulacje cenowe nadzwyczajne i, i nadzory komisaryczne, co już się przecież odbyło w największych firmach europejskich na przykład kombinat do tej pory pseudoprywatny Electricité de France która została ponownie znacjonalizowana i niemiecki największy, tak zwany, niezależny sprzedawca energii gazowej. Ta firma, już zapomniałem jak się nazywa, ale, ale stanowi problem, że tak powiem, systemowy i ta firma została znacjonalizowana w Niemczech. Czyli prywatny dystrybutor gazowy, bez udziału Skarbu Państwa Niemieckiego, został przymusowo wykupiony, bo po prostu splajtował z powodu dramatycznego wzrostu cen zakupu surowca. I tych przykładów będzie więcej. To mamy przykłady z Włoch, z Hiszpanii, które notorycznie są wiadomo, gospodarkami południa, więc tam kryzys finansowy cały czas czai się, że tak powiem, tuż za płotem. No ale jeżeli jest w samym centrum eurozony we Francji i w Niemczech, to nie można już tego zrzucić na kart nie, nieporadnego zarządzania albo przypadku. To po prostu jest mainstream. Więc niechybnie odbije się na, na głównym nurcie gospodarczym i to ma miejsce i to jest kwestia krótkiego czasu, kiedy duże branże gospodarcze z powodu dramatycznego wzrostu kosztów zaopatrzenia w energię po prostu będą się przewracały. I to jest właśnie krok w stronę no, marksizmu, socjalizmu na pewno, dlatego że jedną z podstawowych pokus tak dużego kryzysu jest właśnie nacjonalizacja co obserwowaliśmy w historii gospodarek już wielokrotnie i teraz właśnie coraz częściej takie procesy są obserwowane również ale jest też druga pokusa bo oprócz nacjonalizacji jeszcze pojawia się parcie do wojny takiej czy innej czy branżowej, czy handlowej czy gorącej Niemniej jednak y, głęboki kryzys powoduje y, chęć y, odwojowania sobie tych lepszych warunków, obojętnie czyim kosztem i jak to jest. Im większa bieda, tym te opory moralne są mniejsze i pojawia się coraz więcej chętnych do takich czy innych działań odwetowych. No, działania wojenne mają ten, ten plus dla polityków, że po prostu stanowią wygodny parawan, bo kto inny jest winny, zaczynają harcować generałowie, no i wtedy oni są odpowiedzialni za zniszczenia. No wiadomo, no panie, no, zbombardowali nam elektrownię, a tu wysadzili w powietrze, no, to nie mamy, no i co nam pan zrobić, no, pański parasol zniknął. Także. Nie ma sensu nawet dzwonić po policję, bo wiadomo, że w warunkach wojny policja jest absolutnie bezsilna. Działa żandarmeria wojskowa, ale to też nie działa, no bo wiadomo, że żandarmeria jest tylko jak kwiatek do kożucha. Działają generałowie i mówią, proszę pana, jak panu się nie podoba, to możemy pana postawić pod sąd polowy. I to wszystko. Dziękujemy no. za uwagę. Więc <gryw> to jest wygodny, wygodna droga wyjścia z sytuacji kryzysowych i do tego dąży między innymi wódz Kaczyński wprowadzając totalną wojnę polityczną już nie tylko z, z wieczną opozycją, która stawia, rzuca mu kłody pod nogi wiadomo z, od zawsze ale teraz Kaczyński wszedł w wojnę ze wszystkimi no, z Unią Europejską totalna wojna o praworządność ogłoszona już dzisiaj no i wojna też chyba z naszym najważniejszym sojusznikiem ze Stanami Zjednoczonymi, bo no istnieją liczne rozbieżności co do dalszego prowadzenia polityki zagranicznej w, na w, wojny na Ukrainie, więc ciekawa sytuacja wypadałoby się istotnie imać tych scenariuszy ucieczki w góry jak najdalej od potopu no ale ja mówię, że to jednak jest dużo przewaga pary w gwizdek, bo to są, to są ostatnie tchnienia ekipy, która zwyczajnie jest świadoma tego, jak, że jest autorem tego sukcesu gospodarczego i szuka winowajców zastępczych. Tych, Te, którzy ten kryzys wywołali, a przecież osiem lat rządzenia, dwie kadencje prawie pełne, no to chyba są z dostatecznym mandatem do tego żeby wyciągnąć konsekwencje prawda? I to się stało bo ja rozmawiam z ludźmi chociażby w Biedronce już babcie w Mocherach się nie odzywają na krytykę PiSu, przeciwnie milczą skonfundowane, a nawet uśmiechają się złośliwie więc te 12, 13 i 15 emerytury już niewiele zmienią. Oni po prostu wszyscy wiedzą, że inflacja i koszty rosnące energii i generalny bałagan, mówiąc oględnie, w państwie, no działa na ich niekorzyść. I te cukierki rozdawane hojnie nic w tym nie zmieniają, przeciwnie, tylko irytują tak zwany plebs do którego my wszyscy tak nam istotnie należymy, no bo jeżeli nie mamy dochodów rzędu 10 sigma powyżej średniej, to to nie ma się czym napinać, po prostu jesteśmy w tym plepsie i w każdej chwili byle urzędnik może nas uziemić, taka jest prawda. Tym bardziej, że szereg takich ustaw wchodzi, które skutecznie nam tutaj utrudniają życie, tak jakby to było wcześniej zaplanowane. Natomiast zastanawiam się, czy cieszyć się z tego ochłodzenia stosunków transatlantyckich, czy się nie cieszyć. Bo zasadniczo wydawałoby się, że bliższa współpraca Polski z Europą jest jak najbardziej korzystna i na miejscu, naprzeciwko takiego zaatlantyckiego podżegania do nieustannie nowych wybryków na różnych frontach. Oczywiście na własny koszt, lecz na rzecz właśnie dotychczasowego hegemona. Ja mam wrażenie, że to się i tak rozgrywa ponad naszymi głowami i niewiele tutaj możemy w tym zdziałać. Istotne są trendy makro, długoterminowe, które implikują, wskazują Europę jako głównego, przegranego dużego konfliktu bo wszystkie skutki negatywne tego starcia finansowego i geopolitycznego z Azją, głównie Chinami, dotykają Europy. No bo my jesteśmy największym importerem surowców energetycznych na świecie. Europa, Unia Europejska, jest największym wyznawcą religii globalnego ocipienia. W związku z tym postanowiła wykonać spektakularne harakiri, ograniczysz emisję tak zwanego dwutlenku węgla zabójczego dla wszystkich drzew i roślin zielonych, jak wiadomo wszystkim właścicielom szklarni <grych> i zmniejszyć tak jego emisję no po to, żeby płacić za energię kilka razy więcej i to jest faktem, my to po prostu robimy, a to, że Putin się nadarzył przy okazji i skorzystał z tego no to jest jego no, alternatywny plan skorzystania z tej fali. I on to robi, inkasuje dobre pieniądze i no cóż, nie mogę go pochwalić za ten czyn, ale też nie mogę go, go ganić, bo przecież embargo na surowce energetyczne z Rosji założyła Unia Europejska, a nie, a nie Kreml. Taka jest prawda, no to warto sprawdzić w depeszach dyplomatycznych, tak? A pierwszym harcerzem, który to ogłosił, był premier Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki. To jemu się należy order przodownika pracy rewolucji socjalistycznej, tak? No właśnie. No tak, on był jako pierwszy. Ja to tylko przypomnę dla tych, którzy się tutaj w aspektach biologiczno-chemicznych zagubili że rolnicy i ogrodnicy montują w szklarniach generatory dwutlenku węgla, ażeby rośliny szybciej rosły. Więc to tutaj była taka malutka szydera. A jak rośliny szybciej rosną, to produkują więcej tlenu. Dlatego można sobie uzmysłowić tutaj absurd tej całej sytuacji, że redukcja CO2 powoduje jednocześnie Yy, trudniejszy rozwój roślin, które produkują mniej tlenu wówczas? No, spróbuj wyhodować pomidory, wczesne zwłaszcza w maju, bez palenia w kotle. To jest niemożliwe w naszej strefie klimatycznej. Pomidory po prostu bez zaczadzenia ich tym dwutlenkiem węgla pod folią nie urosną. I to wie każdy sadownik. Spytaj tam hodowcę tych wczesnych pomidorów, jak to się robi. No to się dowiesz. Po prostu się kopci w węglem pod folią i one wtedy rosną na kwietniowym słońcu i w maju, pod koniec, na początku czerwca masz dojrzałe pomidory czerwone, w biedronce i masz napisane Made in Poland. Notabene wielu producentów splajtowało dzięki czy z powodu tam politycznej nawalanki między partią czy tym stronnictwem tego młodego lidera agrounii z Ministerstwem Finansów i Rolnictwa. Było wiele protestów, były te traktory tam jadące do, do, do, do stolicy i w dużych miastach i tak dalej. To wszystko trwa. Jak się temu przyjrzę z bliska, no to stwierdzam, że niestety postulaty agrounii w sensie finansowym, i tej struktury rynkowej no w dużej mierze są, mają racjonalne uzasadnienie. Po prostu duża polityka skazuje producentów średniej klasy. Ja nie mówię o tych wielkich, wielkoobszarowych gospodarstwach rzędu tysięcy hektarów, ale tych małych farmerów, rolników po kilkadziesiąt hektarów, to już są na nasze. Z, z, warunki, no, pokaźni producenci, prawda, ale 50 hektarów sadów albo e, warzyw, no, nie daje pewności przetrwania w naszych warunkach politycznych. Ci farmerzy plajtują z powodu właśnie niestabilnej sytuacji rynkowej. Pomimo tego, no, że trend, e, spojrzawszy na wykresy, na giełdzie, chociażby, w Broniszach, jak warzywa na przednówku dramatycznie drożały trend produktów rolno-spożywczych jest dramatycznie rosnący. A oni, okazuje się, notują rosnące straty, no i ja się pytam, skąd się to wzięło? No, dramatyczne wzrosty cen energii, yy, sprawy urzędowo-podatkowe plus nawozy sztuczne i pochodne. To jest wielki problem dla produkcji rolnej która do tej pory no, jako tako w Polsce prosperowała. A teraz, mimo tego, że ceny dramatycznie rosną na straganie, no to ledwie wiąże koniec z końcem. To po prostu y, y, jest przerażająca wizja. No, jak patrzę na tych ludzi, oni naprawdę y, jeżdżą na te strajki i protestują nie bez powodu. Oni y, czują nóż na gardle. I, y, jak y, widzę te dwa trendy, które się ze sobą ścierają, no to się obawiam o naszą, nasze bezpieczeństwo. Rozumiesz, że potencjalnie jesteśmy bogatym krajem, to wszystko rośnie i mamy niedaleko i to wszystko może być dostępne, ale no te zawirowania na rynku energii, nawozów, no to może uśmiercić całą warstwę średnią. Czy wystarczy, że w, w pewnym momencie... Koszty produkcji przewyższą koszty sprzedaży i wartość sprzedaży i w ten czas jaka by nie była relacja między tym jeżeli ona jest na negatywnej stronie, no to po prostu ktoś będzie musiał zamknąć działalność, ponieważ nie będzie finansował tego z własnej kieszeni. To jest niemożliwe. Zwykle kończy się to w ten sposób, że gospodarstwo kurczy się do rozmiaru, produkcji na potrzeby własne i sąsiedzkie, czyli na wymianę barterową z najbliższymi współpracownikami. Na przetrwanie i to, i to jest niestety trend w przyszłości. Ostatnie kilkanaście lat to był bardzo duży skok jakościowy, czyli wzrost powierzchni gospodarstw do tych wzorców zachodnioeuropejskich, farmerskich. Polska do tego jeszcze nie, do, nie dorównała, ale trend był zauważalny. Bardzo silny wzrost liczby gospodarstw wielkopowierzchniowych. I to był w sensie gospodarczym trend pozytywny, bo dawał stabilność, prawda, i zaopatrzenie od różnych sieci dystrybucji i możliwość no, racjonalnej gospodarki, bo inaczej się rozmawia z dostawcą, który ma kilkaset ton, a inaczej dokonuje się zakupów i negocjacji z dostawcą kilku tysięcy ton. To są po prostu inne rodzaje współpracy. No, inaczej to się odbywa, bardziej gładko. I, no i zatrzymaliśmy jakby się w półbiegu tej transformacji z gospodarstw małopowierzchniowych do farmerskich od kilkudziesięciu hektarów w górę, to po prostu się teraz załamało w, w trakcie biegu, bo ci średniacy zwyczajnie są z powodów rynkowych eliminowani z rynku. Nie, nie są w stanie pokrywać bieżących kosztów. I na to wskazuje Kołodziejczak z tą całą ekipą, jak najbardziej polityczną, ale mi nie chodzi o Kołodziejczaka i jego zaplecze, tych wszystkich naganiaczy, tylko chodzi o meritum, że tej kapusty, rzodkiewki yy, i innych warzyw plus zboże, ale to zboże zawsze się produkuje na dużych areałach i tu wchodzi w grę konkurencja z Ukrainy w, w setkach tysięcy ton importowanej teraz tanio, więc na razie nam tego nie zabraknie. Ale w tej produkcji średnio-powierzchniowej jest ogromny problem strukturalny. I to nam za może zagrozić naszemu bezpieczeństwu. Jestem całkowicie pewien, że taki jest zamiar y, strategiczny, no bo to się nie dzieje przypadkowo. Trzy największe korporacje agro y, na świecie, które mają y, kapitał amerykański, międzynarodowy tak nazwijmy, ale y, siedziby w Stanach Zjednoczonych, kupiły duże obszary, no kilkudziesięciu procent powierzchni Ukrainy, dzięki dekretowi prezydenta Żeleńskiego, który na początku tego roku zmienił konstytucję, do tej pory zabraniającą sprzedaży ziemi ukraińskiej, świętej ziemi ukraińskiej czarnoziemów, obcym podmiotom. I Żoleński ten dekret wydał, zmienił konstytucję, no i trzy wielkie amerykańskie światowe korporacje po prostu nabyły co najmniej połowę ziemi uprawnej Ukrainy. Tak Chyba... i właśnie to jest bardzo istotna informacja, której na próżno szukać w oficjalnych mediach, bo nie ma tam tego typu rzeczy, a odpowiada to na mm, fundamentalne pytanie, po co trwa walka o Ukrainę jako całość, a przede wszystkim o opanowanie w sposób gospodarczy Ukrainy zachodniej? No, z tego właśnie względu, że to jest spichlerz nie tylko Europy, ale także znacznej części świata, gdzie produkuje się podstawowe produkty w wersji najbardziej masowej. No, mówimy o milionach hektarów i milionach ton. I to są tego typu zjawiska gospodarcze. Otworzono korytarz, tam pierwsze statki ze zbożem wyjechały z Odessy dzięki współpracy Putina z Erdoganem. Dwóch tur tych spotkań, bo pierwsze odbyło się w Teheranie, ostatnie w weekend w Soczi po przyjacielsku przy Wudesce, Władimir z Recepem, Taipem, tam sobie pogadali jak to jest i chyba się dogadali co do najbliższych tygodni, miesięcy. Czyli Turcja gwarantuje bezpieczeństwo eksportu zboża ukraińskiego przez Odessę, przez korytarz transportowy, w szczególności do, do Egiptu, do krajów Afryki Środkowej. Ale równolegle dyplomacja rosyjska zaznęła bardzo skutecznie i zapewniła sobie otwarcie, czy abrogację embarga na eksport płodów rolnych, w szczególności zbóż z Rosji, która to Rosja jest największym eksporterem od dwóch lat pszenicy i innych zbóż na świecie. Bo Rosja przeszła kilka lat temu przeskoczyła Kanadę i Ukrainę jako największy dostawca zbóż, pszenicy i tam kilku innych na rynku światowym. I ten rynek chce Putin odblokować i mu to się udało. Był dotknięty embargiem, nie tylko importowym, ale także eksportowym. Udało mu się dzięki temu korytarzowi humanitarnemu na zboże ukraińskie odblokować własny eksport. I cóż za przypadek? Egipt do tej pory siedzący, że tak powiem, na, na nie, w niewygodnej pozycji na, na drucie kolczastym, zdecydował, że jednak bliżej mu do Moskwy, wedle dawnych tradycji, no i zrezygnował z importu zboża ukraińskiego, które właśnie przez Odessy wyjeżdża na rzecz zboża rosyjskiego. A wiadomo, że Egipt ta import dużych ilości pszenicy jest skazany między innymi ze względów politycznych, bo inaczej zagości tam głód i masowe zamieszki, więc zboże jest podobne i kukurydza podobne, i jakości, pszenica także. No ale wektory polityczne jest jakby zgoła odmienne, prawda? Mhm. Czy z tym Egiptem to nie jest Powrót do dawnych sympatii, bo to chyba jak nie jedyny przypadek. Jak najbardziej. To cały region się zaczyna przestawiać na wektor wschodni, czyli na współpracę z Moskwą. Nie samą, jako taką, tylko w grupie BRICS, bo tutaj bardzo sprytnie Ławrow ławiruje w różnych tam kontekstach, żeby Rosji nie, nie stawiać jako tego hegemona, tylko jako równoprawnego partnera w, w tej organizacji z państw niezaangażowanych jak najbardziej, z, razem z, między innymi z Indiami, w bloku BRICS i, i no trochę bardziej zaangażowanych, czyli Shanghai Cooperation Organization, czyli tej organizacji handlowej skupionej z centrum w Pekinie. I to się wszystko teraz wydarzyło, więc kilka takich zmian nastąpiło, bo to nie jest tylko Egipt, ale kilka innych państw wyraźnie wyraziło swój akces i predylekcję azjatycko- rosyjsko chińsko w tym takie kraje jak Turcja. I to jest największe uderzenie propagandowe i także wizerunkowe z ostatnich miesięcy, tygodni i może nawet lat wynik wcześniejszych konsultacji, a to zostało dopięte w Teheranie i potwierdzone podczas ostatniego weekendu w Soczi. Na razie wygląda na to, że Turcja nawiązuje coraz bliższe kontakty gospodarcze, finansowe z Moskwą, pomimo tego, że jest jednym z filarów NATO, więc mamy problem w Houston, w Waszyngtonie i w ogóle w Brukseli, w centrali NATO i niebawem spodziewajmy się kolejnych, trzęsień ziemi właśnie na tym uskoku tektonicznym, bo Turcja na południu bloku NATO w Europie i na kontynencie euroazjatyckim jest najważniejszym zwornikiem. I coś tu się z całą pewnością wydarzy. Ja bym jeszcze zaznaczył taką sprawę. E, mianowicie e, słyszymy w mediach, że cały świat jest przeciwko Putinowi, no może i cały, ale 4,5 miliarda konsumentów jest przeciwko sankcjom. Tak, no taka jest prawda, bo no bo strajki głodowe, e, strajki w wielu krajach trzeciego świata, które się dopiero rozkręcają z powodu drożyzny. nie chciałbym tego obejrzeć, ale jestem niemal pewien, zawitają także na ulice polskich miast. Wiem, że Cię przeraziłem i przestraszyłem, że zimą tego roku będą jeździły polewaczki na zmrożonych ulicach i będą uśmierzały strajki i protesty masowe z powodu drożyzny, ale niestety staje się to coraz bardziej realne. W Europie, ja nie mówię o, o Peru o y, y, Sri Lance i podobnych i Pakistanie, które przecież nie są wcale tak odległe od nas, jak się geograficznie wy, wydaje żyjemy w strefie takiego złudzenia że o Europa, tu Unia Europejska i tak dalej ale spojrzyj na to, co się dzieje w Bundesrepublik Deutschland na ten bałagan mówiąc oględnie politycznie tam panujący no to niewiele można tutaj nabierać otuchy co do stabilności gospodarczej i finansowej. Tu mamy kilka, kilka istotnych zjawisk. Przede wszystkim to, że propaganda tej niezgody na gospodarkę rosyjską jest słabiutka, bo półtora miliarda konsumentów po jednej stronie naprzeciwko trzy razy więcej, czyli 4,5 miliarda po drugiej stronie, do których coraz więcej krajów neutralnych się przyłącza z tego względu, że określone są korzyści z zaopatrzenia zarówno w surowce energetyczne, jak i żywnościowe y, oraz w, w nawozy sztuczne y, ze strony rosyjskiej, y, y, więc jawi się tutaj y, rażąca dysproporcja, to jest, to jest jeden temat. Drugi temat y, Turcja, w ostatnim tygodniu nastąpiła dosyć duża zmiana w relacjach Turcji z Izraelem, mianowicie atak na strefę gazy, jak najbardziej precyzyjny i tak dalej, nie obył się oczywiście bez ofiar cywilnych, na co nastąpił gwałtowny sprzeciw Erdogana, co też wyartykułował w sposób na tyle wyraźny, że widać, że tutaj te relacje się zmroziły w błyskawicznym tempie. Co więcej Erdoğan y, współpracuje, dogadali się w jakimś zakresie na temat Syrii, czyli na temat tego podziału wpływów, y, także relacji y, z Kurdami y, na pograniczu syryjsko-tureckim. Jakiś tam y, y, deal został dopięty. Y, nie wiemy do końca jaki, możemy się tylko domyślać że Kurdowie na tym na pewno stracą. Co więcej, następuje polaryzacja tych wszystkich krajów sąsiadujących z Iranem, czyli Iraku, Libanu, Turcji, a teraz jeszcze w sposób bardzo wyraźny Egiptu, który staną biznesowo po stronie rosyjskiego handlu. Także dzieją się tutaj rzeczy w bardzo radykalnym zakresie i w dosyć dużym natężeniu, co świadczy o tym, że mało jest czasu dla niezdecydowanych graczy. Ja z tego odczytuję dwa wektory, które wyznaczyłem dwa lata temu. Żywność oraz energia, ogólnie pojęta, znajduje się w długim, czy wchodzi w długi trend, byka i będzie niezbędna, mało tego pojawią się oznaki braków, embarga i walki o te zasoby. I, i zaczynamy teraz tego doświadczać. Większość wciąż nie jest tego świadoma, bo, no bo mamy zboże własne, mamy zbiory teraz na Ukrainie i tak dalej. Oni sprzedają nam te pszenice po cenach dumpingowych. Ale to wszystko ma swój kres, bo Ukraina jest finansowo zdewastowana, jest krajem niefunkcjonalnym. Pojawiają się bardzo istotne bariery handlowe, wojskowe i biurokratyczne, które uniemożliwiają wolny handel i być może niebawem blokady morskie nawet, które ten handel całkowicie zawieszą, no i spowodują efekt domina strajki z powodów niedoborów żywności i tak dalej, różne rewolucje lokalne. No i to się odbije na rynku światowym. Będą prosperowali pośrednicy i handlarze, a my jako konsumenci będą, będziemy mieć wielki problem. Pomimo tego, no jak widać po polskich sadownikach i warzywnikach, produkujących wspaniałej jakości żywność, po dobrych cenach nie mogą związać końca z końcem. Wracam do tego yy, Leitmotivu z, z przywódcą agrounii. No to po prostu się dzieje. No jak, jak to jest, że dobrze prosperujący rolnicy na dużych gospodarstwach nagle mają problemy? No jak to się dzieje, proszę pana, skoro żywność drożeje? No ale to ma miejsce. Tym rolnikom grozi plajta. Po prostu y, nie są w stanie regulować bieżących zobowiązań, bo wszystko jest dla nich za drogie. Te maszyny utrzymania y, ich w ruchu, y, y, kontrakty dostawy, na przykład, które zawali w ubiegłym roku no, do, do sieci handlowych po niskich cenach. I e, no, obsługa bieżących zobowiązań na nawozy, na prąd i tak dalej. Po prostu znajdują się pod kreską w dużej mierze. Mimo tego, że Polska jest gospodarczo e, i rolniczo bardzo e, zamożna. No bo produkujemy w miarę dobrej jakości żywność i mamy nadwyżkę eksportową do tego roku. Ale to może się demetralnie zmienić, prawda? Wchodzimy właśnie w strefę trochę poza podręcznikową, bo ekonomia zwykle zajmuje się czasami spokoju, za wyjątkiem niewielu twórców, którzy opisują czasy wojny i kryzysu. Ci nie są cytowani w codziennych wiadomościach, bo to są zbyt radykalne twierdzenia i obserwacje. Natomiast ta akumulacja czynników destrukcyjnych może w pewnym momencie wytrącić z równowagi polskie rolnictwo i spowodować, że ono się skurczy rzeczywiście do lokalnych zasięgów i wtedy pojawia się to fundamentalne pytanie, gdzie jest bezpieczniej, gdzie jest lepiej. To, które się w, w tym liście słuchacza znalazło, czy lepiej mieszkać w, w mieście, czy lepiej mieszkać na prowincji, czy w ogóle na wsi. No otóż prostym tutaj tematem jest, że im bliżej miejsca produkcji, tym łatwiej, lepiej, taniej. Oczywiście nie odbywa się to bez własnej pracy, bo jak mawia stare ludowe przysłowie, bez pracy nie ma kołaczy. Czyli po prostu trzeba by było troszkę przeformatować swój styl życia. I tu już jesteśmy w strefie, gdzie tego typu decyzje warto rozważać bo braki żywnościowe w dużym mieście mają kompletnie inny kształt niż braki żywnościowe w małych miasteczkach i w, w wioskach, gdzie każdy ma jakieś zapasy, gdzie każdy ma jakieś produkty na wymianę. Wiadomo, to życie nie jest takie luksusowe, ale to też nie jest powiedziane, bo przy tej technologii, która istnieje teraz, yy, zrobić sobie porządny dom, yy, dobrze energetycznie, yy, rozwiązany pod względem izolacji, ociepleń, rozwiązań energooszczędnych, które przecież w postaci na przykład oświetlenia LED-owego funkcjonuje, no to, to jest jak najbardziej technicznie możliwe. Wiadomo, że jest to związane z pewnym hobby, bo to nie każdy mieszczuch jest gotowy ponosić takie ciężary wtedy, kiedy hobbysta robi to z przyjemnością i, i z lubością sprasza znajomych i tam biesiadują przy ognisku. Także tutaj mamy temat taki szeroki odnośnie stylu życia. Ja Ci odpowiem na to, tak powiem, strategicznie. Zadam takie hipotecz, hipotetyczne pytanie. Jak najsprawniej hmm, uśmierzyć, pokonać i ujarzmić jak zwykle historycznie nieposłuszny naród polski, który wszystkie rewolucje przyjmował z radosnym uśmiechem i po prostu je olewał ciepłym moczem. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Dwa największe ich atuty zbombardować. Mają dwa. Oczywiście jest ich więcej, ale jeżeli chodzi o to, co się obecnie dzieje na dużym ekranie, no to mamy energię i mamy rolnictwo. Tak? Energia w postaci węgla już została bardzo skutecznie zbombardowana przez Morawieckiego. Tak? Ponad dwie trzecie ceny energii. Zawarty w węglu, pochłania podatek od dwutlenku węgla, tak? No, tak. Sprawę naszego zasobu energetycznego załatwiono. Jesteśmy okiełznani, biegamy w kieracie i brakuje nam własnego węgla, bo jest nieopłacalne, żeby go wydobywać, tak? Benz nie ma energetyki albo jest za droga. A zasoby e, naturalne w postaci rolnictwa? benz Nawozy sztuczne, bo energia prawda, jest bardzo droga, podrożały kilkukrotnie, spada Bezna wydajność. Ropa. Podnoszą się koszty wytwarzania w postaci paliwa, bez masowy upadłości, a do tego bez masowa konkurencja z Ukrainy, która jest największym producentem w Europie. Załatwione, mamy wspólny rynek, mamy naszego najbliższego sojusznika, Ukrainę, która ma otwarte granice. Nie tylko przecież na dowód osobisty mogą tu przyjeżdżać i mieszkać i mieć wszystkie profity obywatelskie, ale przecież to samo dotyczy ich towarów rolno-spożywczych. Powiedzmy sobie prawdę. Ukraińska pszenica, która jest wyższej jakości od polskiej, po prostu zalewa nasze silosy. Na razie jest pięknie. Ale co to znaczy? Że polscy hodowcy, producenci, którzy teraz dokonują zbiorów, sprzedają efektywnie po cenach dumpingowych, bo konkurują z naszymi braćmi ze wschodu. Zgadzasz się z tym czy nie? Mamy Zgadzam się z tym i wiem, żeby... mamy Mam sztuczne poczucie stabilności, bo w, w hurcie przecież cena pszenicy nie wzrosła, czyli będzie wszystko ok, nie ma żadnego problemu. Poczekajmy kilka miesięcy, bo to wszystko się konsumuje na bieżąco i wywożone jest setkami tysięcy ton, dalej na zachód, bo Niemcy to ciągną, Hiszpanie, którzy mają suszę stulecia i Francja, która na taką samą suszę właśnie cierpi i tak dalej, i tak dalej. Kilkaset milionów głodnych dusz w Unii Europejskiej na otwartym rynku, gdzie nie ma żadnych granic administracyjnych, chętnie to wchłonie. To jest tylko kwestia czasu. O! To znaczy, że w tak. przyszłym roku, na przykład w pierwszym kwartale 2023, będzie dwukrotnie droższa. Tak, a może nawet trzykrotnie droższa. To ja jeszcze powiem dodatkowo, ta, taka ciekawostka w ramach symetrycznych układów handlowych, że od 1 lipca Ukraina przywróciła poprzednie cła e, zawieszone po wybuchu działań wojennych i podatki importowe na wszystkie towary, w tym także owoce i warzywa z Unii Europejskiej, czyli również z Polski. Tada! No właśnie, i jesteśmy dawcą kapitału, pomagamy naszym braciom w wojnie, no i niewiele z tego widać poza no, skutkami cenowymi w biedronce które z nami pozostaną. Ja nie chcę być prorokiem, że tak powiem, tragedii, no bo przeżyjemy, ale będzie trudno, no bo nasze atuty zostały rozegrane przeciwko nam. Mieliśmy je i żeśmy je po prostu yy, zwyczajnie roztwonili, nie wzięły udział w licytacji. Nasz węgiel i naszą produkcję rolną żeśmy przeputali. One nie wzięły udział w tym rozdaniu, bo wiadomo, porozumienie klimatyczne z Paryża załatwiło węgiel, a sprawę żywności, wojnę na Ukrainie, bo mamy dumping lepszej jakościowej i tańszej produkcji ze wschodu. To jest przejściowe, ale na razie wystarcza i to nas po prostu uziemi. Tych naszych średniej wielkości producentów wystawi na siły rynkowe, które to wszystko przejadą walcem, zreformatują i nastąpi przymusowy wykup za kredyty, za odsetki, za długi i tak dalej. Na to zwraca uwagę i krzyczy innymi słowy pan Michał Kołodzie Kołodziejczak. On tego tak nie formułuje, bo chyba prawdopodobnie nawet tego nie widzi w tej perspektywie. Ale realnie patrząc, to z tym mamy właśnie do czynienia. To jest rozgrywka ponad naszymi głowami strategiczna. Co z tego wynika dla prywatnego portfela? Na pytanie, czy jechać na wieś i tam zakładać jakąś fermę 50 kurek, niosek i, i mieszkać w jakimś zadupiu śmierdzącym kilkadziesiąt kilometrów od miasta, jak najbardziej. Jeżeli masz taką możliwość, taką działkę, to włóż kilkadziesiąt tysięcy złotych w jej y, rozwój i te kilkadziesiąt niosek tam załóż, one po kilku miesiącach zacząć znosić jajkę i będziesz żył, i będziesz prosperował i przetrwasz do następnego sezonu, sprzedając nadmiar swoim znajomym z miasta bo będziesz miał za to zapłacony rachunek za prąd. No i tyle. Wiem, że to są warunki sielskie, śmierdzące, spartańskie, ale zawsze lepsze niż w mieście, gdzie jesteś skazany na 100% inflację żywności w Biedronce. No to... Ja tu zaznaczę, że kury nie muszą robić wszędzie, gdzie popadnie. Naprawdę nie muszą być aż tak uprzywilejowane. Można im wydzielić kawałek terenu, żeby nie robiły na chodnikach przed frontowym wejściem, bo to właśnie jest jeden z negatywnych aspektów wiejskich, który mnie osobiście od urodzenia denerwował. Te wszędzie swajdane kury, które łażą, paskudzą, brudzą i wszędzie zostawiają świeżutkie pułapki, z którymi na butach wchodzi się właśnie do ziemi, do holu itd. Ale one nie muszą chodzić i po schodach. Mają swoje wybiegi. Można budować tak. im woliery, woliery, czyli obudowane dookoła, żeby tam jastrzębie tego nie porwały. To jest na okrągłą dobę i mają wolny wybieg i swoje schronisko, gdzie się chowają po zmroku. Tak? Można budować wybieg otwarty, ogrodzony, żeby nie wbiegły tam jakieś jacyś kłusownicy typ, typu lisy i tym podobne w ciągu dnia, a w nocy przychodzi się i zamyka w tym w tej zagrodzie, w tym kurniku po zmieszku, one już nie, nie pracują więc po prostu siadają na tych rzędach i tam nocują rano się przychodzi po świcie, otwiera one znowu wychodzą na te swoje posiedzenia niebo jest otwarte, one i tak nie latają więc więc nie ma problemu. spacerujące po tej okolicy. Są ogrodzone, ci nigdzie nie zginą. A to wszystko nie ma nic wspólnego z twoim domostwem, swoim wjazdem i, i, i, i schodami do twojego królestwa, prawda? Nie muszą ci chodzić po schodach. Są Dlatego od... właśnie podniosłem ten aspekt, bo niektórzy y, mieszkańcy miast, którzy rzadziej y, wyjeżdżają może na wieś lub mieli negatywne obrazy i wspomnienia, to muszę im tutaj zaznaczyć, że na wsi można stworzyć bardzo luksusowe warunki. Nie musi to być wieś, może to być przedmieście małego miasta. Bardzo luksusowe warunki życia, które doprawdy przewyższają wielkomiejskie możliwości gdzie nie ma problemów z parkowaniem, z zostawieniem samochodu, z nawracaniem, z ładunkiem i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy odrobinę pomyśleć, zastosować podstawowe rozwiązania architektoniczne i gospodarskie, których teraz nie brakuje, bo przykładowo teraz hitem wśród wielu e, znajomych, bliższych i dalszych są kurniki na pięć kur gotowe, które są sprzedawane wprost e, z z, tak, z taką reklamą, tak jak się sprzedaje nieruchomości na Florydzie czy gdzieś w wielkich kurortach. Szeroko rozpisywane są wygódki dla każdej z i rodzaj grzędy, i wejścia, i schodki, i najróżniejsze rzeczy. Wiadomo, że to są żarty, niemniej jednak nie ma żadnej przeszkody, żeby te rzeczy robić w sposób odpowiednio odcywilizowany, kulturalny, elegancki i higieniczny. Nie ma już potrzeby, żeby nam z butów słoma wystawała, a, że tak powiem, bose nogi były obrośnięte gnoje. Ja, ja nie mam takiej możliwości i potrzeby, bo widzę tego rodzaju gospodarstwa w centrum miasta. One funkcjonują. Czyli są zmiany, są zmiany. Tyłu, Ale od lat mysia. istnieją, bo one wcześniej były tak na pograniczu, gdzieś tam takie dziwne rzeczy i tak dalej. Ale one przetrwały i nawet funkcjonują i powiem Ci, że stado kur i indyków spaceruje sobie za ogrodzeniem z siatki na działce. Tam jest ona pokaźna, 2,5 tysiąca metrów, czyli ładna. Jest kamienica na tej działce, ceglana, sprzedwojenna, czyli są spadkobiercy, którzy to zagospodarowali i to wynajmują ale to jest przy niedaleko główne, głównego ciągu komunikacyjnego, w centrum miasta. Obok, za siatką, czyli po drugiej stronie ulicy jest Lidl, czyli sklep, do którego przyjeżdżają ludzie, kupują jajka tak, i inne że, przetwory, a po drugiej stronie ulicy te jajka są produkowane w niewielkiej liczbie, no ale załóżmy te 100 kur, i kilkadziesiąt indyków no, swój zapach przynosi. tak? I, i uciążliwości lipcowe, to, to, to się po prostu czuje w powietrzu. Ale to nie przeszkadza, że tuż za siatką, no, tam spacerują, spacerują po jednej stronie kury a po drugiej jest chodnik, a na tym chodniku jest przystanek komunikacji miejskiej, MZK, i tam kursuje dosyć uczęszczany autobus zatrzymujący się co 10-12 minut przez całą dobę. No i ludzie siedzą na i wdychają te zapachy natury. Jakoś im to nie przeszkadza ten smród i, i te kury indyki, no bo muszą się z tym zgodzić, no bo to wszystko jest w zgodzie z prawem. Na działce w centrum miasta współżyją obywatele jeżdżący autobusami prawda, i indyki, kury produkujące jajka i obok jest, na tej samej działce jest ta ceglana, piękna, przedwojenna architektura czynszowa, czyli kilkanaście mieszkań na wynajem. I, i to wszystko działa. Ja na tym patrzę, nikt tego nie przejął, to funkcjonuje znakomicie nie ma żadnych dziur w ogrodzeniu, nikt nie ucieka, nikt nie krzyczy, policja tam nie interweniuje, czyli jest stabilna sytuacja równowagi ekologicznej. I takich miejsc nam kilka w swoim otoczeniu. Więc to nie jest nic dziwnego, że to jest możliwe do wykonania nie tylko na peryferiach dalekich i na wsi, ale nawet w środku miasta. To po prostu funkcjonuje. No bo jakieś siły ekonomii to wymuszają, że jajko, które kosztuje na peryferiach gdzieś tam w Skierniewicach 25 groszy, w Lidlu jest sprzedawane za złotówkę. A ten gość po drugiej stronie ulicy chętnie to samo jajko, nawet może lepsze, sprzeda za 50 groszy. Także rozwijają się te tematy. Widać, że wracają kury, kaczki, indyki, króliki. Także raz po raz jakaś krowa się pojawi, bo w dalszych tutaj zakątkach pojawiły się krowy, które już od dawna nie nie bywały. Także jest to ciekawa sprawa. Oczywiście to jest tym poważna robota, więc każdy musiałby sobie w ramach takiego, hobby wyznaczyć tą granicę zaangażowania, jeżeli prowadzi pracę jeździ, że tak powiem, do większego miasta, czy prowadzi pracę zdalną, ile tego czasu rzeczywiście na taką hobbystyczną gospodarkę posiada. Niemniej jednak z punktu widzenia strategicznego wszystkie małe miejscowości są lepiej zaopatrzone na trudne czasy niż wielkie miasto, gdzie można sobie wyobrazić, co się dzieje po odcięciu zasilania na trzy dni hipermarketów, magazynów spożywczych. Sprzedają to, co spółki się y, y, posiada i y, potem już się dzieje Sri Lanka, tak? No tak, ja Ci mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Ja nie hoduję kur y, i kurs, które są bardzo wydajne. Na terenach szczególnie mało przyjaznych, podgórskich, to u Ciebie tam to... Polecam, bo to jest bardzo ekologiczne. Są wymagające, bo trzeba tam trochę, tak powiem, własnego kunsztu włożyć, żeby to okiełznać, bo kozy są nieposłuszne generalnie, no ale można z nimi współżyć. To przykład naszego wielkiego biznesmena z Optimusa na to wskazuje, że to mimo wszystko są zwierzęta bardzo chrześcijańskie i ekologiczne, prawda? I można je tak zaprząc do kultury rolnej, żeby produkowały i wszystko było zgodne z prawem. Tak, widać, że to odżywa i to jest bardzo miłe, bo żyją jeszcze ludzie starsi, bardzo starsi, rzędu 80-90 lat, którzy doskonale pamiętają nie tylko z dzieciństwa, ale ze swojego dojrzałego życia obsługę gospodarki rolnej chętnie się dzielą z takimi właśnie hobbystami. Dużo jest pszczelarzy i różnych ogrodników. A jak ogrodnicy, to także bimbrownicy, różni producenci domowych specjałów. Nie brakuje tego. Doprawdy to jest klimat rozwojowy, Widać, że tym ludziom, którzy robią to oczywiście nie na przemysłową skalę, a wyłącznie dla siebie i dla znajomych, przynosi to wielką frajdę, co też nieraz kosztują wspólnie z przyjaciółmi. I takie tego typu imprezy są organizowane pod tytułem takiej czy innej degustacji. Widać, że temat żywnościowy jest tu do opanowania. Pieczenie chleba, o tym wielokrotnie mówiliśmy, piece na drewno, też zamieszczałem taki link do portalu hobbystycznego angielskiego w tym przypadku, czy, czy nie wiem, czy nowozelandzkiego, gdzie pokazane są pełne wachlarze różnych potraw na gorąco i słodkich, i mięsnych, i, i cukierniczych, które można wytworzyć w takim piecu właśnie. I nawet steki które są relatywnie trudne w niższych temperaturach. Można to zrobić, jeżeli odpowiednia jest technika pieczenia. Zostaje nam jeszcze kwestia energii, bo wiadomo prąd to jest podstawa. Tutaj by się można było pochylić głębiej technicznie nad tymi sprawami. Ale dużo łatwiej przetrwać w takim domu, który jest z dala od wielkiej cywilizacji, niż na 110 piętrze, bez wody, bez prądu, bez windy. To jest doprawdy gruby problem już bezpieczeństwa osobistego, żeby tego typu zjawiska przetrwać. Kilka lat temu obserwowałem taką sytuację, że właśnie nie było wody i prądu w remontowanym bloku. Z tego względu, że bezdomni zimą rozpalili sobie ognisko w piwnicy, gdzie uwędzili główną tablicę elektryczną. Przy okazji tej tablicy było również zasilanie pomp i, i ciepła w tym obiekcie. W związku z tym osoby, które mieszkały na wyższych piętrach starsze, miały bardzo poważny problem, żeby się gdzieś dostać. Ktoś, kto miał jakieś problemy z poruszaniem się czy był niepełnosprawny w jakimś zakresie, a nie miał znajomych, no to ryzykował tutaj poważne wygłodzenie, zanim ktoś się tam zjawił i pomógł w jakiś sposób. Ja to wiem z praktyki są dwie najważniejsze rzeczy. Musisz, musisz mieć na działce wodę łatwo dostępną, która daje się Albo jest czysta, albo daje się przyfiltrować i zdatna będzie do użytku. Drugie to jest energia, czyli głównie opał, czyli łatwa dostępność drewna do opału. Najlepiej no z własnych zasobów, ale to trwa kilka lat, żeby to ściąć i wysuszyć. No więc tanie nabycie w sąsiedztwie, czyli musi być teren zadżywiony, żeby móc to drewno ściąć i żeby któryś z sąsiadów za pół litra chciał to zrobić, prawda? Żeby mieć opał do wsadzenia do pieca, do kominka, czy innego. Tam już nie mówię o tych ograniczeniach administracyjnych. zakazu palenia tymijowym. Po prostu, że żeby mieć ciepło. Woda i opał to są dwie rzeczy krytyczne, które są niezbędnie potrzebne do twojego przeżycia. Jeżeli nie masz gwarancji że w sposób szybki, efektywny i tani możesz to pozyskać, to w ogóle nie myśl o inwestycjach, zakupie jakiejkolwiek nieruchomości. Bo dach nad głową, wiesz ten, ten cały namiot i tamte konstrukcje i tak dalej, to wszystko jest nadbudówka. Te dwie najważniejsze rzeczy muszą być spełnione. Nie możesz zamarznąć, ale przede wszystkim musisz mieć nieprzerwany dostęp do czystej wody, żeby przetrwać bez wody, po prostu zginiesz. No i koniec wykładu. To są dwie rzeczy absolutnie niezbędne. A energia, no to musisz się zastanawiać skąd do niej dostęp taki alternatywny na drucie, tam paneli, generator na, na, na to i owo, na gaz, na, na benzynę, na diesla i tak dalej. To są wszystko rzeczy wtórne. Dwie to jest już mniejszej rangi sprawa, zdecydowanie. Pytaj Dwie mnie, najważniejsze rzeczy muszą być dostępne tam, gdzie jesteś, czyli musi być woda, tanio, szybko i niezawodnie, i musi być opał. Tanio, szybko, niezawodnie. Tak, żeby nie być, nie być zależnym od dystrybutora energii pod tytułem Tauron albo inny. Tam, że ci odetnie licznik, bo nie zapłaciłeś ostatniego rachunku. Bo w zimie musisz przetrwać. I to jest koniec wykładu. Ta wojna między innymi na tym polega, że nam windują ceny zaopatrzenia w energię razy 5, razy 10. A Ja mam pana, proszę pana, je. Ja sobie po prostu chciałem pięć lat temu ileś tam metrów sześciennych buka i skocz mi pan na bukiel. No, Ja to po prostu mam i będę palił i, i co pan mi zrobisz? No? Inspekcję. Tak, to... Zrobisz zimą, że, że za bardzo kopcę? Ja panu kurde przebiję opony z wiatrówki i nie będzie wiadomo kto to zrobił. Tak, to... To, to są proste rzeczy, natomiast w dużym mieście sprawa się komplikuje radykalnie, bo kwestie wyłączania magistrali ciepłowniczych, braku gazu, braku prądu powodują już bardzo konkretne zawirowania. Co więcej, jeżeli nie ma zaopatrzenia, kasy fiskalne nie działają, no to w ten czas kwestie zakupów są niemożliwe. W dużym mieście ta struktura społeczna jest dużo bardziej zatomizowana, rozdrobniona. Nie ma grup wsparcia typowych jak na prowincji. W związku z tym każdy sobie rzepkę skrobie i zdobycie czegoś dla siebie jest zdecydowanie trudniejsze i dla rodziny niż w takich ugruntowanych społecznościach, gdzie to wsparcie jest wieloletnie i odbiera, odbywa się na bieżąco. No ja Ci podam taki praktyczny przykład. Masz mieszkanie gdzieś tam w centrum, tak? Kosztowało pół miliona, to i tak jest tanio. Yy, I będziesz płacił za, rachunki za ogrzewanie 5 tysięcy na sezon. I masz, proszę Ciebie, lokalizację, niezbyt taką wystawną, ale za 250 tysięcy postawisz tam byle barak. I ogrzejesz się zimą. I koszt ogrzewania Ci wyniosą 500 złotych na sezon. I to będą warunki spartańskie? No, ale to jest 500 zł. A prąd tak. będzie kosztował dokładnie tyle samo. Albo prawie dokładnie tyle samo. Yy, I to, właśnie. I to musisz rozważyć w swoim wewnętrznym sumieniu, bo jedno i drugie oczywiście wiąże się z innymi nakładami Twojej osobistej pracy. No, ale... No przy takich rozbieżnościach użytkowych i cenowych, no to wiesz, no, ten, na tej hacjenzie -ha pierwszy sezon przeżyjesz jako tako, no z bie biedą, no dziadostwo. No. Jak nie masz kobiety, na której możesz polegać, no, to po prostu cię rzuci, no bo ty brudasie, ty gdzie ty mnie ściągnąłeś, tak? Ale jeżeli macie wspólny język i rozumiecie o co chodzi, to ona przeżyje ten jeden sezon po to, żeby w przyszłym sezonie móc, móc na wiosnę i jesienią latem królować na tym swoim królestwie i rządzić. I wtedy będzie robiła, co chce i ma wszystko praktycznie za pół darmo. No to jest twój wersja. Muszę powiedzieć, że nie musi być aż tak dramatycznie, bo. Tutaj mamy pełną rozbieżność kosztową. Może na, największą cenę mogłaby stanowić rzeczywiście działka. Jeżeli też działka jest gdzieś pod lasem, w, w mniej eksponowanych miejscach, to te ceny radykalnie spadają. Natomiast jeżeli się prowadzi taką e, politykę długoterminową, która przewiduje tego typu zawirowania cywilizacyjne, z którymi mamy teraz do czynienia, bo to się m, przecież nie urwało z choinki w ostatnich miesiącach, lecz sprawa narastała i była przygotowywana od dłuższego czasu. Wszakże taki reset finansów globalnych, no to nie jest błahostka. To już takie zapowiedzi mamy od 2008 roku. Nie było wiadomo, kiedy, kiedy to się rozwinie. Niemniej jednak teraz te procesy, zaczynają szaleć po prostu, co widać nie tylko po wykresach, ale po zwykłych rachunkach za media, za gaz, za y, y, chociażby paragon fiskalny w sklepie spożywczym. Wiele rzeczy można naprawdę wytworzyć własnym sumptem, własną pracą. Niemniej jednak zdecydowanie obniża się zdolność biznesowa wielkomiejska, y, możliwości edukacyjne, takie właśnie z dużego miasta, ilość rozrywek kulturalnych. no Jest to inny styl życia, to trzeba zaznaczyć. Natomiast bardzo często jest tak, że mieszkając w dużym mieście ludzie są tak bardzo zajęci, że niewiele korzystają z tych darów świata kulturalnego. I tak naprawdę raz w roku idą do teatru, może pięć razy pójdą do kina i okazuje się, że tak w gruncie rzeczy tracą możliwości życia w takiej większej wspólnocie, bo wszyscy sobie samodzielnie to życie organizują, tych spotkań jest niewiele, a jeżeli są to bardzo często z profilem stricte biznesowym, gdzie idzie się dla takich czy innych znajomości. Natomiast, jeżeli to się odbywa w małych miejscowościach, te, te spotkania są zdecydowanie bardziej e, serdeczne, przyjacielskie. Ilość tych kontaktów bieżących jest znacznie większa i także wymiana e, towarowo-usługowa również jest zdecydowanie łatwiejsza. No, Jeśli podam przy, prosty przykład, taki od niechcenia. Na 200 metrach kwadratowych byle jakiego ogródka, ale. Na dobrej glebie, niemalże w centrum miasta, mogę wyprodukować pół tony jabłek. No, jak to się Spokojnie, czy? spokojnie. Bardzo prosto, no, nie ma żadnego problemu. No, wymaga tylko troszeczkę, że tak powiem, pracy regularnej. No i mam 500 kilo jabłek, 400 kilo gotowych przetworów wysokiej jakości, to ileś tam wchodzi w to energii i tak dalej, no ale pół kilo słoiczek takiego specjału kosztuje 5 złotych minimum, jeżeli nie 10. Coraz drożej jest. No załóżmy, że 10 złotych, no bo to jest produkcja, że tak powiem, ręczna i z certyfikatem jakości. Ekologiczna, oczywiście. No jak najbardziej, jak bo jak jak lepa lepa. jest czysta, nikt na, tu nie robił żadnych nawożyń i tak dalej. To wszystko jest zrobione zgodnie z regułami. No to mamy 500 kilo razy za pół kilo 10 zł, za kilogram takich przetworów 20 zł, to nie jest żaden ewenement no to mamy 10 tysięcy złotych. To nie jest żadna wielka kwota, która nie poraża ani ciebie, prawda? Nie przewracamy się tutaj. O Jezu, o, o, o, co się stało? No, no, robimy to jako hobby, traktujemy jako zabawę. To się dzieje przy okazji, ale te 10 patyków, no po prostu wpływa w te albo we w te, tak? No bo spożywamy z tego dwójkę rocznie a czwórkę rozdajemy, czy, czy trójkę, prawda, znajomym, tam wszystkim y, y, zna, y, pasierbom <śmiech> na komunii i tak dalej, przynosimy 12 sztuk ładnie opakowane w skrzynce, O masz tutaj tego, to zrobiłem tutaj z jabłek, to, to moje są, to ja to zrobiłem, zobacz jakie smaczne, no, jest okej. Okay, no. nie, nie dalej niż dwa dni później y, przybywa szarlotka z tych jabłek. No i to jest kolejna impreza i ktoś stawia wino pod tak jednej no Do tej już, coś się wyciąga. I ty, ty już tego nie fundujesz i przynoszą ci i to już się zapraszają jako gościa honorowego i pijesz dotąd, no pod korek, no bo to jest twoje, nie? No i życie się toczy, ale zobacz, jaka jest wymiana usług naturalnych. Tak, no tak to było przez wieki skonfigurowane, funkcjonowała świetnie. Te relacje społeczne zostały zaburzone przez rozwój cywilizacji i przez wielkomiejski styl życia. Ja myślę, że to w sposób naturalny wróci. Oczywiście każdy sobie tutaj musi to rozpatrywać we własnym zakresie. Co lubi, w jakim, w jakim poziomie chciałby się zaangażować w tego typu styl życia. Niemniej jednak jest tutaj pełna skala do wyboru. Można to zrobić zawodowo, można to zrobić hobbystycznie, a czasem tylko od święta i y, każdy z tych poziomów oferuje inny poziom tutaj y, rozrywki. Y, to jest y, teraz jeszcze dodatkowo modne w wielu kręgach i co więcej mnóstwo filmów instruktażowych jest, y, y, każdy z prawie z celebrytów pisze swoje książki y, kucharskie, no nie ma ograniczeń prawda? Ja ci to bardzo szybko naszkicuję. Kupujesz gospodarstwo pod tytułem gospodarstwo w cudzysłowie, ale no w sensie prawdy. To, to jest. Nie, to jest gospodarstwo jednohektarowe. Masz 10 tysięcy metrów kwadratowych. Dzielisz to na pięć części. Jedna piąta, dwa tysiące też duża parcela. Masz swój dom, siedlisko ogrodzony i to tam możesz jeszcze drugi postawić dla swoich dzieci, prawda, czy dla wnuków. Spokojnie, dwa domy na, na dwóch tysiącach staną i nie będą sobie przeszkadzały, będą miały odrębne wjazdy i, tak, i do, do garażu i wszystko się zmieści. Dobra, zostaje 8 tysięcy metrów I to można podzielić tak, jak to jest w przyrodzie, tam z względem lasu i łąki i, i naturalnych okoliczności należne, można to podzielić na cztery działeczki po 2000 metrów. Na każdej możesz, na przykładzie tego sadu, wygenerować przychód, nie pierwszego roku, ale od trzeciego do piątego roku, co najmniej, dochód rzędu, no, 10 tysięcy złotych. No to masz 40 tysięcy złotych obrotu, wkład do tego będzie potrzebny rzędu 5 tysięcy złotych, generujesz 40 tysięcy złotych obrotu, no to będziesz miał pieniądze na, na opłacenie energii tego i owego, nawet jeżeli ono drożeje, tak? tak Ale... Z całą pewnością to się znajdzie, a jeżeli yy, będzie jeszcze kilka składników, na przykład cukier i drożdże, to doprawdy to będzie... wachlarz jeszcze... produktów się zwiększa niesamowicie. Ja ci powiem, co, jest, co ja wykryłem jako naj, najbardziej produktywne. Pierwszy to jest sad, bo niewiele wymaga, poza tym, że trzeba przyciąć, podciąć, pozamiatać, skosić. To jest to pierwsze 2000. tysiące. Drugie to są kury, które wymagają codziennego doglądania i trzeba to pielęgnować, ale kosztują niewiele, a przynoszą bardzo dobry uzysk bieżący w postaci jaj, czyli yy, Białka, tak? I to jest potrzebne do wypieków, do, do omletów, do śniadania, do wszystkiego. Trzecia to są kozy, albo podobne. Alpaki i inne tam, dwa tysiące metrów. Ja tu widzę kozy, które koszą trawniki, chaszcze na działkach rzędu tysiąca metrów. I sobie z tym doskonale radzę jest ich kilka, nie tylko jedna, ale cała rodzina. I z tego się wyżywiają. Nie wiem jak, ale to jakaś funkcjonuje. No i ta czwarta działka, no to nie wiem na co, co lubisz, to mogą być wieżba energetyczna, to mogą być, nie wiem, rękodzieło, to może być glina, w której będziesz lepił garnki, no cokolwiek tam jest w tym, w, tym, w tym środowisku najbardziej nośne, tak? Mamy te cztery, plus piąta to jest twój dom. I masz komplet na jednym hektarze, który jest główno bardzo przeproszeniem, bo go relatywnie za dzisiaj... Dzisiaj możesz kupić za grosze w porównaniu do wartości użytkowej, znaczy dasz 100 tysięcy i to jest, o, to duży pieniądz. Jeżeli spojrzysz na wartość użytkową, którą ja jestem w stanie z tego wygenerować, to jest gówno, a nie pieniądz. Rozumiesz? Ale to, co robisz, to jest twój wybór, bo możesz tak albo inaczej. No, to jest naprawdę, to świat jest otwarty i duży i to się wszyscy zmieścimy na nim. Ale potencjalne możliwości są bardzo duże. Ja nie jestem z urodzenia rolnikiem, nie, nie namawiam się tutaj na przejście na emeryturę agrarną, broń Boże, tylko mówię o tym, co się w moim życiu sprawdza. Na pewno teraz celem będzie w obecnym kształcie hasło biznesowe byle do wiosny. To jest dosyć istotna sprawa, bo y, czeka nas, jak już Biden powiedział, nie jeden raz mu się wypsnęło Dark Winter. To y, nie jest y, tutaj pierwszy raz zacytowane pojęcie, bo to był tytuł y, ćwiczeń wojskowych i y, y, ag agencji FEMA w, y, w Stanach kiedyś, bodajże dwukrotnie nawet. I y, y, y, to było już trenowane. Y, w Europie na pewno będą tego typu rozgrywki energetyczne, które doprowadzą do dosyć konkretnych trudności w codziennym życiu, co już nam tutaj Ministerstwo Niemieckie sygnalizuje od dawna. Nasze ministerstwa to dopiero chyba wczoraj się o tym dowiedziały, czy przewidziały to, bo tak zasadniczo to oni w ogóle nie wiedzieli, że to do tego może prowadzić, bo oni tak chyba spoglądali na to bardzo... W, z punktu widzenia telewizyjnej propagandy, chyba w to uwierzyli. A tu się okazuje, że bardzo konkretne wyzwania techniczne przed nami stoją. Jeżeli wziąć poza aspektem energii i żywności aspekt bezpieczeństwa, to jest chyba trzeci i równie ważny aspekt, to duże skupiska ludzkie, w których są konkretne niedobory, są wylęgarnią przestępczości, różnego typu społecznych niepokojów, ruchawek, zamieszek, rozbojów. Także poziom bezpieczeństwa w dużych miastach radykalnie spada. A że tych surowców nie ma skąd czerpać, no to czerpie się od pierwszego lepszego słabeusza. No tak, i poziom przestępczości wzrósł w ostatnim roku, kilkadziesiąt procent w Polsce, o czym nam nie mówią, dlatego że jest to politycznie niepoprawne, bo od razu wiąże się z masową imigracją z Ukrainy. Ale ten związek przy przyczynowo-skutkowy jest ewidentny. I to każdy specjalista od policji ci to potwierdzi przywódcę, że tak jest. Te kilkadziesiąt procent wzrostu przestępczości ogółem jest wynikiem imigracji niekontrolowanej z Ukrainy, która jest państwem upadłym, oligarchicznym i przestępczym. Nie no mam nic do. To ni się skorumpowanym. Nie mam nic do Ukraińców, których, którym współczuję z, z powodu wojny, bo jak każdy normalny człowiek nie cieszy się z tego, że gdzieś bombardują, tak? No ale efektem tego jest to, co widzimy na ulicach. I tak. to się będzie pogłębiało. Weź to pod uwagę. No niestety właśnie y, dynamika zmian zmierza w tą stronę. Co więcej ilość y, odkrytych składów broni różnego typu w statystykach policyjnych się zwiększa. E, ilość przestępstw z użyciem broni palnej również. No nie jest to y, pocieszające. Jeżeli wziąć pod uwagę mniejsze skupiska ludzi, tam gdzie ludzie bardziej się sobą interesują, sprawdzają podczas nieobecności, mają klucze do domów, czy po prostu opiekują się zwierzętami, no to widać, że to zaangażowanie jest zdecydowanie wyższe i po prostu ta współpraca przebiega w sposób naturalny jak najbardziej, niewymuszony. I wróćmy do tych parametrów ekonometrycznych. Gospodarstwo rodzinne, normalne, co najmniej dwuosobowe, a najlepiej z dziećmi, może wygenerować na jednym hektarze powierzchni cash flow w tym obrocie rynkowym, oficjalnym lub nieoficjalnym, rzędu 100 tysięcy złotych rocznie. I to wystarcza do biologicznego przeżycia godnego tej rodziny. A w wersji optymistycznej, kiedy będzie to wyspecjalizowane i dobrze za zarządzane, rzędu pół miliona, 500 tysięcy. Więcej nie próbuj z tego wycisnąć, bo nie ma sensu się nadwyrężać i dostałeś przypukliny. Lepiej kupić kolejne kilka hektarów i zrobić to na luzie. Ale no, rozumiesz, że te kilkaset tysięcy złotych dla typowego mieszczucha to jest kwota, która wiesz, łzy mu stają w oczach ty, ale to jest niemożliwe. No to zajmij się robotą. Będziesz wstawał o 6 rano. Codziennie. Tak, ale to jest jak najbardziej możliwe. Ty wiesz to z doświadczenia, to masz to w swoim otoczeniu w rodzinie i zweryfikuj te szacunki, bo ja je znam z praktyki, więc ja nie zgaduję. No zależy jak jest wyposażony dom i gospodarstwo, jakie ma narzędzia, jakie ma y, przystawki, że tak powiem, rzemieślnicze, y, bo wiele z tego y, też wynika możliwości współpracy i wymiany oraz y, oszczędzenia na usługach obcych. Mhm. Ale 100 tysięcy no, bo... na hektarze normalna rodzina wygeneruje. Pracowita. Ale ja nie musi to popracować bo... zawodowo. Ale muszą to robić, muszą to chcieć i muszą nad tym pracować. To nie, nie będą oglądali kiepskich codziennie swojej transmisji na Polsacie, no? No tak, tak. Ale to nie, nie jest to popularny model, ale wydaje mi się, że jego atrakcyjność będzie systematycznie wzrastać, tym bardziej wobec różnych niedogodności, które się pojawiają w dużych miastach i które no, generują szereg powodów do zmartwień, Nie tylko biznesowych, ale także związanych z podstawowymi walorami życia, bo jeżeli brakuje żywności lub wszyscy siedzą w trzech kocach po to, żeby się po prostu ogrzać w zimnych mieszkaniach, no to jest to dosyć kłopotliwy stan. Niestety nasi rządziciele do tego doprowadzili. Tak, to była to długa, długa gra, natomiast dosyć skutecznie ustawiona, co wobec sytuacji światowej jak najbardziej przyniosło efekt, zamierzony rozwalić górnictwo. Teraz się rozwala rolnictwo. No to praktycznie te dwa podstawowe filary tutaj utrzymania naszego kraju i to, co związane jest z rachunkiem kosztów życia, no to jednak decydująca jest historia i Widać, że tutaj przed nami będzie niezły tor przeszkód. No, musimy się jakoś bronić. No, chyba powinniśmy to robić inteligentnie, rozpoznawszy temat, bo nie mówimy o tym od dzisiaj. Więc yy, na początku zabawowo, zagadkowo, a teraz już całkiem otwarcie mówimy, że taki jest właśnie plan i on jest realizowany. I to nie są żadne żarty, sprzed roku, sprzed dwóch lat, tylko po prostu generalny plan. On się realizuje, a jak my się do tego odniesiemy indywidualnie, to jest nasz indywidualny problem. Warto jeszcze wspomnieć przy tym wszystkim, że oprócz roboty trzeba mieć jakieś rozrywki i tutaj bez prądu nie będzie telewizji, więc pozostają... Szachy, karty, różne gry i zabawy towarzyskie. Oczywiście Polaków długie nocne rozmowy. No i nie oznacza to, że nudne to jest, czy mało atrakcyjne, bo przecież pamiętamy z dzieciństwa, kiedy prądu brakowało, że życie towarzyskie na klatkach schodowych w blokach czy chociażby na uliczkach małych miejscowości kwitło. Wszyscy się zastanawiali, czy puszczą ten prąd przed 20, czy nie, czy będzie mecz w telewizji, czy może jednak pożegnamy się z nim i posłuchamy wyłącznie radia na baterie. Także dużo różnych ciekawych tutaj sytuacji może się wydarzyć. To, że dawno już tak nie żyje się w ten sposób nie oznacza, że to Życie jest nudne i mało atrakcyjne. Wprost przeciwnie, e, będzie nam to pewnie przypominać troszkę czasy dzieciństwa i, i e, można z tego czerpać dużo przyjemności takiej społecznej e, w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem. A propos, ja sobie kupiłem e, radioodbiorniki na baterie, różna. Te, z wewnętrzną baterią, która się daje na, naładować i z takimi bateriami jednorazowymi. I no to, to właśnie wspomnienia z dzieciństwa do tego mnie skłoniły. Nie wiem, czy to się przyda, ale generalnie niespecjalnie to było drogie, więc zakupiłem i teraz y, ciągle od roku się bije z tą koniecznością zainstalowania specjalnej anteny. Do, do fal krótkich w paśmie 49 i, i, i krótszych to trzeba mieć specjalną antenę żeby było słychać tam po drugiej stronie globu co mówią Chińczycy albo tam na Filipinach i tak dalej ja wiem, że ten moment nastąpi, ale nie miałem czasu, żeby to zainstalować kupiłem dobrą antenę za kilkaset złotych notabene, aktywną taki wzmacniacz, który tam jest na tym maszcie i tego zbiera te sygnały i na, na, na bateryjce to wzmacnia i to można sobie dorać radyjka, które się mieści w kieszeni i do innego też podać. Wzmocnienie jest rzędu no, no, kilku rzędów wielkości, więc to warto w to zainwestować. No bo faktycznie słychać cały świat. I miałem kiedyś w dzieciństwie taki radioodbiornik pod tytułem Panasonic i on gdzieś zginął mi w trakcie pregne, pregrynacji. On był gdzieś, kiedyś go pa, pamiętam, widziałem na strychu i potem mi mignął i zginął. Panasonic e, z serii światowej na baterie 3, baterie R14 i on miał pięć zakresów. Między innymi miał rozbudowane fale krótkie i słuchałem na tym radiu wszystkiego. No to, to było szersze zjawisko, bo to chłopacy też e, słuchali, ja też słuchałem, bo to tam było tak m, nadziubane tych częstotliwości, tak? że kręcenie tą gałką i te wszystkie chlipania, ćwierkania tak. e, po chińsku, po koreańsku, po rosyjsku, angielsku, niemiecku i tak dalej, to było... <laughs> było to zabawne. To było 30 lat temu i wiedziałem, co się dzieje, jaka jest rewolucja i kto tam obali Jaruzelskiego, jaki będzie zwrot, bo słuchałem Radio Wolna Europa, Radio Washington i tam innych też nadajników i wiedziałem, i przynosiłem, no Ameryki 8, także. ale nikt to nie chciał wierzyć, że skąd ty to wiesz? I ja to wiedziałem między m.in. Z tego, z tego radyjka, które było oświetlone taką tymi trzema bateriami i miał taką, taką czterozakresową skalę, którą się pokręcało i ona była podświetlana, żeby można było nacisnąć, bo widać nie w ciemności, jak to się przesuwa ten, na tym, na, ten wskaźnik. To było dosyć precyzyjne, ale obecnie mam y, Made in China, Made in China Taiwan, notabene, a propos bieżących <grym> wydarzeń, odbiornik World Receiver, który od dwóch lat leży w szufladzie i czeka na instalację tej anteny selektywnej ze wzmacniaczem, żeby można było tego wszystkiego słuchać. Teraz będę to miał 10 razy bardziej wydajnie, bo stabilizacja częstotliwości jest cyfrowa. Czyli tak, można. Cyfrowe wersje dają można dokładnie określić częstotliwość tego nadajnika, a większość z nich jest bardzo stabilna, czyli można wyfiltrować wszystkie te śmieci, które tam fruwają po okolicach, nie? I zagłuszają. Czyli e, jestem gotowy do stanu wojennego, ale anteny jeszcze nie zdążyłem zainstalować. Czyli <śmiech> teoretycznie jestem gotowy, jak tutaj zamkną wszystko, to zainstaluję i będę słuchał głośnie Radia Wolna Europa, Radia Washington, Radia Taiwan i China z Pekinu i wszystkich innych z New Delhi także nadają bardzo dobrze. No i oczywiście to nie wszystko, bo także będziesz miał czerwonych, niebieskich i białych na linii. I będę słuchał Rosjan w wersji oryginalnej, które podszkoliłem dzięki temu, że mój syn przyszedł mi z, z aktualnym słownikiem języka ukraińskiego mówi, ty mówisz niepoprawnie, akcentujesz. Ja no. mówię, a tak mnie uczyli, ale to jest niepoprawne. Także wiesz, ja wszystko to już opanowałem i rozumiem biernie, douczam się aktualnie języka ukraińskiego, bo skoro dwa albo trzy miliony Ukraińców chodzą po ulicach, to chciałbym do nich mówić w języku ojczystym, żeby nie dali im w mordy, że ich obraziłem, nie? No tak. Ja już mniej więcej wszystkie rzeczy mam obgadane, które były w tekście, który zainspirował nas tutaj do, do tej audycji, która miała być dopiero za tydzień, ale ten list był na tyle, na tyle istotny, ciekawy i, i pasjonujący. Oczywiście to nie jest cała jego treść. Tam było jeszcze kilka rzeczy związanych z dziejami narodu polskiego, z losami wojennymi i w miastach i, i na prowincji. Także to też ciekawa sprawa jest. Natomiast wszystkiego się nie da tutaj zmieścić. Ja zachęcam Państwa do działań hobbystycznych, oczywiście w ramach swoich możliwości. Niemniej jednak warto sobie tego typu możliwości przygotować. Chociażby to, co się kiedyś nazywało wyjazdem na letnisko. To jest taka dobra próba. Jeszcze lato trwa, jeszcze sierpień przed połową. Także możliwości są, żeby sobie spróbować takiego stylu życia i cóż, i do usłyszenia za jakiś czas nie wiemy kiedy, bo to się różnie kształtuje ja mogę powiedzieć, że no cóż, dziękuję za pytania i pochwały za wszystkich krytyków, pozdrawiam no i nie mam do nich żalu, przecież mają swoje racje tylko chciałbym się znaleźć w tym miejscu gdzie możemy się razem umówić i zrobić to wspólnie. Cały czas kombinuję, jak to będzie możliwe. Bo powiem Ci, że te, te, te siły, które nas napierają, są potężne. Chcą nas ograbić, chcą z nas zrobić dziadów, chcą zbudować nowy światowy kołchos. W komunie już nie tylko tej. rusofilnej tej Układu Warszawskiego, generała Jaruzelskiego, ale w tej Komunie Światowej. Chcą zrobić Światową Komunę Klausa Schwaba, żebyśmy wszyscy byli dziadami i słuchali rozkazów z centrali. wtedy będzie dobrze. I mam doświadczenie z dzieciństwa mówiące, że Właśnie tego musimy za wszelką cenę uniknąć, bo to będzie nasza totalna porażka, totalne ziadostwo i niewolnictwo. I ja to wiem, ja to przeżyłem w bardzo młodym wieku. No ja, ja myślę, że do tego nie dojdzie z tego względu, że sprzeciw oddolny jest na tyle duży e, u tych ludzi, którzy są tego świadomi, chociaż jest ich znacznie mniej, ale ci, którzy wiedzą o co chodzi, mam nadzieję, że większość naszych słuchaczy doskonale się orientuje w sytuacji, także oni nie mają problemów w zrozumieniu tego przekazu i dokładnie wiedzą, co należy robić z punktu widzenia własnych interesów, więc ja jestem tutaj dobrej myśli, a im sytuacja jest gorsza, tym transfer wiedzy i rozumienia tej y, sytuacji jest y, szybszy, lepszy, dogłębny, no bo nie ma to jak y, na własnej skórze poczuć określone trudności. Wtedy nikt nie musi niczego tłumaczyć. To wszystko staje się oczywiste w jednej chwili. No to tak to jest, po prostu. Czyli, że <śmiech> życzymy wszystkim sukcesów w letniej Nirwani. Niebawem nam y, dadzą nowe rozrywki nowe zagadki i będzie trudno i musimy trzymać się razem i utrzymać ten kurs, aby jako społeczność przeżyć, bo ci na górze, te kilka promili wysynów, wykorzystujących od, od niepamiętnych czasów, to jest zaledwie garstka. Musimy racjonalnie i zgodnością sobie z nimi poradzić, bo ich jest, jak mówię, garstka. Próbują na wszelkie sposoby nas zaantagonizować, zrobić nam wojnę, żebyśmy strzelali jeden do drugiego, za to i za tamto, ale przecież w większym planie to rozumiemy, że to nie o to chodzi, tylko o to, żeby z nas zrobić niewolników. Po prostu. I to już nie budzisz żadnej wątpliwości przy racjonalnym oglądzie. Także proponowałbym wszystkim takie właśnie spojrzenie i analizę bieżącej sytuacji w tym kierunku. Nie liczę na to, że wszyscy się ze mną zgodzą, albo że będą moimi przyjaciółmi. Ja mogę tylko zadeklarować, że nie jestem ich wrogiem. Nie przeszkadzam ich osobistym aspiracjom. O ile nie wkroczą na moje osobiste, bezpośrednie podwórko, bo wtedy grozi im osobiste, bezpośrednie niebezpieczeństwo. No właśnie, zeszliśmy na temat takiego bardzo prostego zjawiska, jak akcja i reakcja. Wydaje mi się, że to ma zastosowanie zarówno w osobistym aspekcie, jak i rodzinnym i społecznym. Także każde społeczeństwo, które poczuje się zagrożone powinno przedsięwziąć określone środki, a zanim dojdzie to do większych grup, to najpierw mniejsze grupy społeczne rozpoznają tę sytuację i podejmują odpowiednie działania. Także z tą, myślę, optymistyczną mimo wszystko audycją, chociaż większość może się nie zgodzić, ale to służy właśnie temu, żeby nie dać się zaskoczyć i nie dać się tłamsić w sytuacji, która przecież jest sytuacją zmienną, jak zwykle fortuna kołem się toczy, dobrze już było, potem będzie gorzej, a potem znowu będzie lepiej, tylko samo się to nie zrobi o siebie i o swoich bliskich, trzeba będzie po prostu zadbać, przewidzieć pewne sytuacje, bo w tego typu e, nowych rozdaniach, jakie właśnie obserwujemy, e, w kluczowych momentach m, walka i konkurencja toczy się o zajęcie jak najlepszej sytuacji, e, najlepszej pozycji na, na nowe rozdanie, na nowy układ i społeczny, i gospodarczy, który przecież jest już widoczny i to wcale nie na horyzoncie, lecz całkiem blisko. No to widać po tych wydarzeniach, które przyspieszają, także, no cóż, no, mogę tylko potwierdzić, no bo po prostu widzę na co dzień, ale, ale jak to się skończy, to nie pytaj mnie dokładnie, który będzie na podium i który zajmie pierwsze miejsce. Mniej więcej mam już przeczucie, ale, ale ono jest to przeczucie wysoce politycznie niepoprawne. Ja zwykłem wtedy mówić, może nie będziemy pierwsi, ale pamiętajmy, żebyśmy nie byli ostatni, bo ostatni gryzą psy. No właśnie, koniunkturalnie tutaj tak, żeby nie być na ostatku, panie docencie, panie dyrektorze, to pogratulujemy sobie zwycięstwa, jak już załatwimy i wszystkie interesy. Tak. Co? Tymczasem, tak? Do usłyszenia.